Siakrę, w pierwszy raz nagrywam na Zuma H1. To znaczy, pierwszy raz nagrywam na nim podcast. Hmm? Właściwie wszyscy chwalą tę firmę, to powinno coś z tego wyjść. Słuchasz Castu. Właściwie to nie wiem od czego zacząć. Wiem, że nie jest to najlepszy początek powrotu, ale pojawienie się na nowo w sieci bez słów wytłumaczenia się byłoby z mojej strony naganne. Cóż, jeśli o cenach mówimy, to można mi wystawić kolejne buje. Zapowiadałem, że postaram się o regularność. Nawet był taki krótki okres, kiedy co czwartek pojawiały się kolejne odcinki. Ale od tego czasu upłynęło wiele wód w rzekach. Teoretycznie lepiej starać się o jakość, a nie o ilość czy regularność. Takie przynajmniej padają tezy w naszym świecie audycji internetowych, zwanych też podcastami. Jednak i tutaj was zawiodę, bo jeszcze nie wiem, jak potoczy się dalej ten dzisiejszy materiał. Choć z zamierzeniem moim jest raczej oswojenie się na nowo z mikrofonem. No dobra, a za co kolejna dbuja? No za to, że zapowiadałem też kolejną odsłonę powieści Marka Michalskiego, Dzieci Frankensteina i projekt ten zwyczajnie porzuciłem. Nie dość, że go porzuciłem, to jeszcze kazałem nielicznym już moim słuchaczom długo na niego czekać, bo być może ktoś miał nadzieję, że po tygodniu lub po dwóch ukaże się kolejny odcinek. A tu nawet ja się zawiodłem na samym sobie. Na moje wytłumaczenia nie mam nic, więc wstęp uznaję za zakończony. Tak. Po prostu, bez większych wywodów, choć pewnie ucieszyłoby przynajmniej jedną osobę, gdybym ciągnął ten temat jak makaron. Tak, wieść o tym, że jestem makaronowym potworem, rozniosła się dość szybko. Znaczy, mam nadzieję, że nie przypominam ani trochę kształtem tego pysznego dania, a raczej porównuję się do tego ciasteczkowego potwora. No nie ma co ukrywać, że wieść ta rozniosła się za moją sprawą. Pochwaliłem się raz czy drugi, że lubię makaron, że lubię jeść go różnie podanym i w różnych postaciach. No i zdarza się tak, że zamiast porannej kanapki lubię czasem wciągnąć małą porcyjkę makaronu z makaronem. No bo jak na miłośnika tego dania przystało, lubię też mieszać różne jego kształty. Na przykład świderki z muszelkami i do tego nitki, albo rurki i gwiazdki. Właściwie to nie doszedłem jeszcze do etapu gotowania makaronu na lasagne, czyli tych płatów, ale sama myśl, że mógłbym w to zawijać inne makarony, wydaje się atrakcyjna. Gdzie tam żartuję, aż tak szalony nie jestem, choć z tym mieszaniem różnych rodzajów nie przesadzam. No dobra, powracając do głównego tematu, bo pewnie z tej małej grupy słuchaczy, o których wspomniałem, pewnie znajdzie się jedna lub... Może dwie osoby ciekawe, dlaczego chwyciłem się raz jeszcze podjęcia próby nagrania kolejnej audycji. Odpowiedź jest prozaiczna. W podziękowaniu za to, co otrzymuję od Was, drodzy podcasterzy. Kieruję te słowa do Was, bo mam pełną świadomość tego, że oprócz mojego taty i być może cioci jesteście pozostałą grupką osób, która widnieje nadal w statystykach prenumeraty mojego kanału. Nie sposób wymienić wszystkich, których miałem okazję przesłuchać. Szczególnie w ostatnim okresie, kiedy miałem za dużo czasu przemierzając kilometry, słuchując się w to, co macie do powiedzenia. Przemierzając też kolejne odległości z prędkością światła, przeczesując internet w poszukiwaniu celu, który na szczęście dane mi było znaleźć. Mówię tu o pracy. W tym czasie i teraz dzieliliście się i dzielicie ze mną opowieściami przywołującymi wspomnienia z dzieciństwa. Jak pierwsze, pokonane odległości na rowerze, którego już tata nie trzyma, biegając za Wami. Czy choćby uświadamialiście mnie, że niektóre wykonywane zawody do łatwych po prostu nie należą? Szczególnie te, do których predyspozycji ja sam nie mam. A wiem, że wymagają umiejętności powrócenia przez okno, jeśli zostało się wyrzuconym przez drzwi. Bawiliście do łez przygodami wyimaginowanej postaci, która spędza noc przy świecach o kształcie krzyżyka. I choć ten pozostanie dla mnie tylko kształtem, to radowało mnie poznawanie jego świata, który jest mi obcy, a jednak opowiedziany słowami głębokiej wiary. Odprowadzałem też córkę do szkoły oczami wyobraźni, choć w kierunku, który już mam za sobą, bo przedszkola. Jadłem z wami śniadanie i przygotowywałem sałatkę na wizytę gości, którzy u was mieli się zjawić. Dzięki temu czułem się niemal jak w domu. A smutek za nim rozwiewał dobry dowcip, przeciw fazie. Sami słyszycie, że jest za co dziękować, a co może być lepszego od tego, jak nie powiedzenie tego na głos? Tak jak wy to robicie, opowiadając wasze historie, czy historie i pasje innych, ich małych i niebiałych myszkach. Dając słuchaczom możliwość zwyczajnie zbliżenia się do was. Niezależnie od tego, czy nagrywacie z przeświadczeniem, że robicie to dla siebie, czy z chęcią zainteresowania innych tematami Wam bliskimi, czy nawet z myślą komercyjną, robicie świetną robotę. Bo może wśród nas, użytkowników internetu, są podobne osoby co ja, które czerpią radość ze słuchania nas. Być może nie zebrały się jeszcze na odwagę, by chwycić za mikrofon i opowiedzieć coś o sobie. Być może nigdy tego nie zrobią, ale tak jak są oni waszą siłą napędową, tak wy jesteście dla nich tym sami. Hmm, powiało trochę powagą. A przecież nie tak miało być. Miały być góra dwa, trzy zdania, chcąc sprawdzić, czy nadal sprawia mi przyjemność nagrywanie. I wiecie co? Sprawia. I jednak tym razem nie popełnię tego samego błędu. Nie zapewnię was, że za tydzień będzie kontynuacja, że będzie jakakolwiek regularność. I nie ze względu na chęć przygotowywania się do jakości, bo choć kilku z Was uznaje mnie za jakiegoś specjalistę czy znawcę, no być może dzięki temu, że miałem przyjemność współpracować i pracować w mediach, to jednak musicie wiedzieć, że nie jedna osoba ze świata podcastów, tych, które nazywamy amatorskimi, niejednokrotnie przewyższa poziomem tzw. profesjonalistów mających dostęp do anteny ogólnopolskiej. Więc jeśli ktoś z Waszych znajomych będzie lekko zawiedziony, bo nie wie czym jest podcasting, a zaczął już rozpowiadać, że współpracujecie z radio, to zawsze możecie go pocieszyć, że tworzycie swego rodzaju radiokomitet. Tym bardziej, że wchodząc w ten specyficzny świat internetowych audycji, które ja nazywam na życzenie, spotkacie osoby, z którymi można porozmawiać jak z dobrymi kolegami z pracy. A powracając do tego nagrania, to nim udowadniam, że wrócę. A kiedy? Odkurzcie od czasu do czasu swoje czytniki RSS, a może spod tej warstwy przebije się niedługo kolejny dźwięk.